Mega Głos. Podcast przez C czy podcast przez K? Cześć, dzień dobry. Nazywam się Magdalena Gościmska i zapraszam Was do wysłuchania czwartego odcinka mojego podcastu Mega Głos. Witam Was po urlopie i przed urlopem. Po, bo właśnie wróciłam z kilkudniowego wyjazdu, a przed, bo jeżeli czas pozwoli, to jeszcze nie koniec moich wakacji w tym roku. W każdym razie już udało mi się podładować baterię i gotowa do działania zasiadłam dziś przed mikrofonem. W trzeciej części podcastu, w którym kontynuowałam cykl o najczęściej popełnianych błędach językowych, zapowiadałam, że wspomnę więcej na temat ładnego mówienia. I zrobię to, obiecuję, ale jeszcze nie dziś, bo postanowiłam zmodyfikować plan, który sobie założyłam i w przerwie od błędów językowych i ładnego mówienia ten odcinek chcę poświęcić zapożyczeniom językowym. Już tłumaczę, dlaczego mój misterny plan został zmieniony i skąd pomysł, że akurat dziś zachciało mi się mówić o zapożyczeniach. Otóż zaczęło się od tego, że od 1 sierpnia Biorę udział w wydarzeniu na Facebooku, którego celem jest promowanie podcastingu w Polsce. Było to wyzwanie, które polegało na tym, aby codziennie posłuchać co najmniej jednego podcastu i pochwalić się tym, robiąc sobie zdjęcie i opisując w kilku zdaniach, czego dowiedzieliśmy się z tego podcastu i jakie przeniósł nam wartości. Obecnie wyzwanie zmieniło się w grupę o nazwie W ruchu słucham podcastów. I jeżeli słuchasz podcastów, i jeszcze nie dołączyłaś lub nie dołączyłeś, to serdecznie Cię do tego zachęcam. Dzięki tej grupie można poznać nowe, wartościowe podcasty, zainspirować się lub podzielić znalezionymi przez nas perełkami. Jeżeli słuchasz teraz mojego podcastu i podoba Ci się tematyka, którą poruszam i będę się zajmować w kolejnych odcinkach, to również możesz się tym pochwalić w tej grupie. Będzie mi bardzo miło. Udzielając się we wspomnianej podcastowej grupie, tworząc własny podcast i obserwując środowisko podcasterów i słuchaczy, zaczęłam zastanawiać się nad pisownią słowa podcast. Jak pisać? Przez C czy przez K? Świadomość tego, że muszę poruszyć ten temat, towarzyszy mi już od pierwszego odcinka, a nawet zanim jeszcze zaczęłam go nagrywać. Dotarło do mnie, że nie mogę zdecydować się na to, czy... Pisać podcast przez C czy podcast przez K. Moje wątpliwości wzięły się stąd, że podcasty w Polsce nie są jeszcze tak popularne. Wiele ludzi nie wie nawet, co to jest podcast, więc nie zastanawia się raczej nad tym, jak to słowo napisać. Jeżeli trafiłaś lub trafiłeś na moje nagranie, a nie wiesz, co to jest podcast, to zapraszam Cię na mój kanał na YouTubie, gdzie zamieściłam dwa filmiki, w których w kilku słowach wyjaśniam, co to jest podcast i jak możesz go słuchać w dowolnym miejscu i czasie na swoim telefonie, komputerze, tablecie lub odtwarzaczu MP3. Moja niekonsekwencja dotycząca pisowni słowa podcast jest porażająca. W tej sytuacji mowa nie o błędzie, a raczej o procesie, z którym mamy często do czynienia w przypadku słów, które pochodzą z języka angielskiego lub po prostu z języka obcego. Są ludzie, którzy walczą o to, aby ten cały wór słów, które mają swoje początki w językach obcych, opróżnić i każde słowo, każdy design, babysitterkę i menadżera zamienić we wzornictwo, opiekunkę i kierownika. I o tym też zamierzam dziś powiedzieć. No dobrze, ale... Co popularność podcastów ma wspólnego z ich pisownią? No właśnie bardzo wiele, bo niektóre zapożyczenia przychodzą nam z trudem. Takim przykładem będzie lunch, o którym w dalszej części podcastu. I są też takie, które naturalnie przedostają się do naszego języka, bo albo nie ma odpowiedników w języku polskim i nikt nie wymyślił lepszej nazwy, Albo po prostu stało się to tak szybko, że nawet nie zauważyliśmy, że dane słowo pochodzi z języka obcego. Przykłady? No, dajmy na to płyta CD, CD-ROM. Być może jej było łatwiej, bo jest skrótem, ale tak weszła do języka i w takiej formie została. Oczywiście mówimy płyta kompaktowa, ale nikt raczej nie mówi płyta CD. Chociaż był moment, że próbowano zakorzenić ją w języku. Tak więc są słowa, które weszły do języka polskiego w stanie nienaruszonym, a wręcz mam wrażenie, że są nasze od zawsze. Na przykład lider, market, logo, grill czy hamburger. Są też takie, które swoją pisownią od razu krzyczą jestem z zagranicy, z innego kraju i rzucają się w oczym niczym inny niż biały odcień skóry. Na przykład jogging, peering, bestseller, blues i tym podobne. No i zostają nam te, które w kontekście słowa podcast interesują nas najbardziej, czyli spolszczone. Takie, którym zmieniliśmy pisownie, i czas sprawił, że zapomnieliśmy, że wyrazy te w języku angielskim piszemy inaczej, a to przekształcenie daje nowe polskie życie temu słowu. Przykłady to biznesmen, jeansy, które piszemy przez G, a nie J, albo menadżer, któremu również doprawiliśmy polskie znaki. A jak jest z tym tytułowym podcastem? Jak możemy przeczytać w Wikipedii, nazwa wzięła się z połączenia słów iPod, odtwarzacz muzyczny firmy Apple i Broadcast, z angielskiego transmisja przekaz. Według innych źródeł pochodzi od skrótu określenia «personal on demand», w poradni językowej w notatce z 2006 roku czytamy, że podcast jest odmieniany zgodnie z zasadami polskiej gramatyki, a polonizacja tego wyrazu zaszła już daleko, a do pełnego i konsekwentnego spolszczenia brakuje tylko zastąpienia znaku C literą K. Czytamy też, że ten proces już się dokonuje, bo wyszukiwarki odnajdują kilkaset tekstów, w których taki zapis się pojawia. Przypomnę, że to był 2006 rok. Dzisiaj wpisując podcast przez K w wyszukiwarce otrzymujemy ponad 700 tysięcy takich tekstów. Dla porównania podcast przez C ma ich 230 milionów. Według opinii profesora Jana Grzeni z Uniwersytetu Śląskiego pochodzącej z 2006 roku upowszechnienie się zapisu w pełni spolszczonego czyli przez K, to tylko kwestia czasu. Profesor dodaje, że jeśli decydujemy się na pełne spolszczenie tego wyrazu, należałoby stosować konsekwentnie zapis podcast we wszystkich przypadkach gramatycznych. Nie jest to zresztą słowo problematyczne w odmianie, ale moja niekonsekwencja wynika z faktu, że podcast przez C ma po prostu większy zasięg w internecie. I nie będę ukrywać, że tam, gdzie mogę, stosuję słowo podcast przez K, ale pisząc na blogu, w tytułach i nazwach, nie mogę się powstrzymać przed wrażeniem, że jednak jest szansa na dotarcie do większej publiczności, jeżeli w opisie pojawia się również słowo podcast przez C. I dlatego używam podcastu z języka angielskiego i z wersji przez K zamiennie. I bardzo niekonsekwentnie. Zapożyczenie językowe to element języka wywodzący się z obcej mowy i posiadający cechy do niej przynależne, które stały się powszechnie używane w innym języku narodowym. Zapożyczenia świadczą o wymianie kulturowej pomiędzy różnymi narodami i postępującej wymianie informacji. Ostatnie 25 lat rozwój internetu, otwarcie granic pomiędzy Polską a zachodnimi państwami oraz Możliwość swobodnego podróżowania i komunikowania się y, z ludźmi z innych krajów spowodowały znaczny wzrost zapożyczeń w języku polskim. Ale nie jest to oczywiście zjawisko nowe, bo w naszym ojczystym języku mamy słowa, które są zapożyczeniami od tak dawna, że nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Bo kto z Was zastanawia się nad tym, że dach, który chroni nasze głowy przed deszczem, to słowo pochodzące z języka niemieckiego. Slawiści z Uniwersytetu w Oldenburgu podali w 2010 roku, że w starej i współczesnej polszczyźnie używamy prawie 2,5 tysiąca niemieckich słów. Efektem ich 30-letnich badań nad tą kwestią jest słownik dostępny w internecie, do którego link oraz szczegóły dotyczące tej publikacji Zamieszczam w notatkach podcastu jako ciekawostkę. Znajdziecie tam również źródło, w którym można przeczytać, że już w XV wieku w języku polskim w użyciu były słowa takie jak sznur oraz durszlak. Mniej więcej w tym samym czasie pożyczyliśmy od Niemców takie słowa jak drut, wspomniany już dach i farba. Sto lat później zaczęliśmy pielęgnować, kreślić oraz paplać. Szprotki w języku polskim pojawiły się dopiero na początku XX wieku. Ale taka ilość zapożyczeń z języka niemieckiego nie powinna dziwić nikogo, kto chociaż trochę zna historię naszego kraju. Czas na odrobinę teorii. Zapożyczenia dzieli się na strukturalne, które nazywane są także kalkami językowymi, w tym słowo twórcze, czyli odwzorowania pojedynczych obcych słów. Na przykład wyraz przedstawienie to kalka z języka niemieckiego. Od forstelum, for przed i stelun stawianie. Drugi rodzaj strukturalnych zapożyczeń to frazeologiczne, czyli odwzorowania obcych zwrotów, na przykład punkt widzenia od francuskiego point de vue, albo być na topie od angielskiego to be on top. Pozostałe zapożyczenia to właściwe, semantyczne, fonetyczne i sztuczne. Zapożyczenie właściwe nie polega na tłumaczeniu, ale zaadoptowaniu jakiegoś wyrażenia do języka polskiego przy formie dostosowanej do polskiej wymowy i pisowni. Jako przykład można podać słowa brycz, mecz, komputer, wagon i nasz tytułowy podcast. Wszystkie one pochodzą z języka angielskiego, ale stały się na tyle powszechne, że traktujemy je jak polskie słowa. Dlatego należą one do zapożyczeń właściwych. Ich wymowa i znaczenie są identyczne jak w języku angielskim, ale sposób zapisywania jest odmienny. Zapożyczenia semantyczne można zdefiniować jako wyrażenia, które zmieniają lub nadają nowe znaczenia słowom, funkcjonującym w polszczyźnie już wcześniej, na przykład myszka komputerowa, która ma swoje źródła w angielskim słowie mouse. Zapożyczenia fonetyczne to takie, w których przyjęto fonetykę z obcego języka. Zapożyczenia sztuczne tworzone z obcych cząstek składowych, w których cząstki pochodzą z jednego języka, na przykład telefon, tele, daleko i fon, czyli dźwięk, oraz hybrydy. Hmm, czyli grupa, w której cząstki pochodzą z różnych języków, na przykład ciucholand, z polskiego ciuch i z angielskiego land, albo telewizja, greckie tele i łacińskie wizjo, widzenie. Niektóre zapożyczenia szybko i płynnie przedostają się do naszego języka, a inne wzbudzają wątpliwości, a nawet sprzeciw. Nigdy nie słyszałam, żeby ktoś podnosił larum z powodu tego, że płaci rachunek albo słodzi cukrem. A te słowa również pochodzą z języka niemieckiego. Rachunek od resznum, cukier od cukar. Za to często słyszę i czytam, że zalewa nas język angielski. I ja również nie jestem fanką tej całej nomenklatury, na przykład pr -owej. O, pier, to też ciekawe zagadnienie. Te content marketingi, account menadżery i inne szmery. Tak sobie czasami słucham i zastanawiam się, czy nie lepiej i czy nie ładniej brzmiałoby to po polsku. Bo ja rozumiem, że chief accountant brzmi bardziej profesjonalnie niż główny księgowy, ale to nazewnictwo z języka angielskiego w przypadku niektórych stanowisk jest według mnie trochę śmieszne. Nie wspomnę już o tym, że czasami nawet znając angielski, nie masz pojęcia, czym osoba na tym stanowisku, o którym czytasz, ma się zajmować. Wiem, że to trochę nie na temat, ale skoro już zaczęłam o tym mówić, to może komuś się przyda i dlatego w notatkach podcastu zamieszczam link do spisu zawodów, który znalazłam przy okazji poszukiwania materiałów do tego podcastu. Ale wróćmy do anglicyzmów, które rzekomo zanieczyściły nasz język. Przez ostatnie 25 lat często można było przeczytać, że w języku polskim, a zwłaszcza w jego potocznej odmianie, pojawia się coraz więcej anglicyzmów. Pamiętam kilka czy może już nawet kilkanaście lat temu takie dyskusje na temat lunchu. Bo według tych, którzy o język polski dbają, Zamiast lunchu powinniśmy mówić, że jemy czy też idziemy na obiad. Inni z kolei uważali, że lunch to nie do końca obiad, chyba że ktoś ten główny posiłek jada w godzinach od 10 do 13. No i zong, bo jak nazwać coś, co w naszej kulturze właściwie nie istniało? Łatwiej było tym, którzy obiad jadali o 13 lub 14, Wtedy ten rodzaj przerwy obiadowej, stosowany przede wszystkim w państwach anglojęzycznych, można było na upartego nazwać obiadem. Szybko jednak korporacje rozrastały się i uznano, że obiad to obiad i jadamy go później, a lunch znaczeniowo w języku polskim to odpowiednik polskiej przekąski między śniadaniem a obiadem, czyli coś w rodzaju drugiego śniadania. To przykład zapożyczenia, powiedzmy, kontrowersyjnego, wywołującego wśród użytkowników języka niemałe emocje. Z moich obserwacji wynika, że lunch jednak jest używany głównie w dużych firmach i korporacjach, a poza tym środowiskiem funkcjonuje przeważnie zwrot drugie śniadanie. Obecność anglicyzmów w języku polskim jest szczególnie widoczna w języku komputerów. I nie chodzi mi o socjolekt informatyków, tylko o przeciętnego Kowalskiego, który korzysta z dekodera, interfejsu i CD-ROM-u. W zwykłym sklepie spożywczym możemy kupić takie produkty jak whisky, ketchup, chipsy czy orężadę. W ciągu ostatnich 25 lat Słownictwo związane z żywieniem wzbogaciło się jednak nie tylko o zapożyczenia angielskie, ale również włoskie. Wśród włoskich zwrotów króluje oczywiście pizza, cappuccino, latte, a także lasagna, ser ricotta czy ravioli. W motoryzacji zaś występuje wiele zwrotów mających swoje źródła w języku angielskim. W tym kontekście wystarczy wymienić wyrażenia typu tuning, cabriolet, trolejbus, skuter, kombi czy drifting. W słownictwie odnoszącym się do mody można natomiast odnaleźć wpływ języka francuskiego. Do języka polskiego na stałe weszły takie zwroty jak manicure, pedicure, boutique czy atelier. Wśród Osób interesujących się modą i stylem można zaś często usłyszeć, że ich ubrania pochodzą z kolekcji haute Couture lub à Portier. Ale są i tacy, którzy mówią, że przecież mieszkamy w Polsce i powinniśmy posługiwać się językiem ojczystym, a tymczasem naszym dzieckiem opiekuje się babysitterka zamiast opiekunka, naklejamy tipsy zamiast sztucznych paznokci, a Zamiast mówić, że zbliża się koniec tygodnia, czy też sobota i niedziela, po prostu rzucamy słowo weekend. Wydaje mi się, że ważne jest, żeby umiejętnie wplatać do współczesnej polszczyzny wyrazy pochodzenia obcego, tak, aby wzbogacały ją, a nie zubażały, poprzez eliminowanie powszechnie używanych słów. Nie ma sensu obrażać się na proces globalizacji języka polskiego, ponieważ przez zachodzące dziś procesy społeczno-gospodarcze jest on po prostu nieunikniony. Ale może warto mieć świadomość i kontrolować posługiwanie się zapożyczeniami? Faktem jest, że niektóre słowa mające korzenie w innych językach przyjmujemy bezrefleksyjnie. Może warto zastanowić się czasem nad tym, Ile języka polskiego jest w wypowiadanych przez nas zdaniach? Z drugiej strony rozumiem, że pracujemy na stanowisku menadżera zamiast kierownika, bo ten drugi brzmi jakby mniej profesjonalnie. Nie mam jednak zielonego pojęcia, jak mogłabym nazwać cheeseburgera po polsku. Nawet jakbym powiedziała serburger, to burgera nie przeskoczę. W niektórych przypadkach wykorzystanie zapożyczeń jest konieczne, aby móc precyzyjnie i zrozumiale wyrazić swoje myśli lub określić jakiś przedmiot, zachowanie czy też zjawisko. Takim przykładem może być chociażby słowo hot dog, które jako takie nie posiada polskiego odpowiednika. Często jednak konieczność zastosowania anglicyzmów jest spowodowana faktem, że język polski nie posiada ekonomicznych i łatwo przyswajalnych odpowiedników słów, opisujących nowoczesną rzeczywistość. Dotyczy to wielu dziedzin naszego życia, między innymi nowych technologii i zjawisk. Zwróćcie uwagę, że takie określenia jak smartfon, tablet czy spam są tak oczywiste i tak dobrze opisują swoje desygnaty, że ich zastąpienie polskimi odpowiednikami byłoby, jeśli nie niemożliwe, to w pewnym stopniu kuriozalne. Zapożyczenia językowe to według mnie ciekawy i rozległy temat. Dziś pewnie nie uda mi się go wyczerpać, ale moim celem było zwrócenie Waszej uwagi na to, jak wiele słów z języków obcych ma ogromny wpływ na wszystkie strefy tematyczne naszego życia. Szkoda tylko, że pomimo tej całej analizy i rozmyślań nadal nie do końca wiem, co zrobić z tym podcastem. Jak pisać? Podcast przez C czy spolszczony podcast przez K? Przychodzi mi do głowy, że kiedyś komputer w naszym języku też był pisany przez C. Ale biorąc pod uwagę kryterium stopnia przyswojenia, zastanawiam się, czy podcasty w Polsce staną się na tyle popularne, że pisownia przez K, tak jak słowo komputer, zadomowi się w naszym systemie leksykalnym. Na razie mam wrażenie, że słowo to walczy o swoje miejsce w języku polskim i bardzo jestem ciekawa, czy tę walkę wygra, czy odpuści. Nazywam się Magdalena Kościmska i dziękuję, że wysłuchaliście czwartego odcinka mojego podcastu Mega Głos. Jeżeli podoba Ci się to, o czym mówię, będzie mi bardzo miło, jeżeli udostępnisz link do moich podcastów osobom,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 lub na stronie www w zakładce podcast do usłyszenia Mega głos